To są informacje Polskiego Radia 24. Mówił o wojnie z Iranem, tym razem nie wspomniało o wyjściu z NATO. Po orędziu Donalda Trumpa sojusznicy odetchnęli z ulgą. Analizy zamiast decyzji czworosędziów TK wciąż czeka na ruch prezydenta. Chodzi o ślubowanie. Ludzie lecą w stronę Księżyca. Na koniec relacja ze startu kosmicznej misji Artemis 2 Minęła 10. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Bez deklaracji w sprawie NATO w orędziu Donalda Trumpa. Jeszcze wczoraj w wywiadzie prasowym prezydent USA groził wycofaniem kraju z sojuszu. Jako powód wskazywał brak wsparcia ze strony sojuszników w konflikcie z Iranem. W telewizyjnym orędziu do Amerykanów Trump tych słów nie powtórzył. Przyjąłem to z ulgą mówił w polskim radiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak. NATO jest za ważną rzeczą też dla Stanów Zjednoczonych, żeby jakiekolwiek deklaracje składać w kontekście tego co się dzieje w Iranie, bliskiego Wschodu. Na to istnienie od 49 roku jest wielką wartością, wielką zdobyczą zachodu i też ważne jest dla Stanów Zjednoczonych. Co wieczorem usłyszeli Amerykanie? Wojna niedługo się zakończy, mówił Trump, ale nie wskazał żadnego terminu. Zapewniał przy tym, że Stany Zjednoczone są bliskie osiągnięcia celów operacji w Iranie. Prezydent USA wezwał też sojuszników, by sami poradzili sobie z odblokowaniem cieśniny Neormus. Blokada tego ważnego szlaku morskiego to główny powód rosnących cen ropy na świecie. Najważniejsze wątki z orędzia Donalda Trumpa zebraliśmy na Polskie Radio 24.pl. Nie ma decyzji, są analizy. To Pałac Prezydencki i sprawa części nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwóch osób. Pozostałe cztery wciąż czekają, a w razie bierności prezydenta rząd szykuje plan B. O szczegóły tego planu swoich porannych, politycznych gości pytał Roch Kowalski. Witaj Rochu. dobry. Powiedz, co usłyszałeś od swoich rozmówców? Że koalicja rządowa cały czas liczy, że prezydent nie uchyli się od obowiązku i odbierze ślubowanie od pozostałych czworga sędziów. Jak przekonywał w poranku Polskiego Radia 24 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, Karol Nawrocki potwierdził wczoraj, akceptując dwoje sędziów, legalność sejmowej procedury. Pozostałych czworo nadal może złożyć ślubowanie w inny sposób. Tak dodawał już wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050. Na przykład mogą złożyć ślubowanie przed parlamentem lub notarialnie. Zgodnie z ustawą prezydent ślubowanie od sędziów powinien odbierać niezwłocznie, tymczasem od ich powołania przez Sejm minęły już ponad dwa tygodnie. I jeszcze większy chaos w Trybunale Konstytucyjnym i pytanie, jak z niego wybrnąć. Polityczne poranne rozmowy Polskiego Radia podsumował gospodarz Poranka Rochkowalski. Dziękujemy. W informacjach protest w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od wieczora budynek przy ulicy Szamockiej w Warszawie okupuje około 30 osób. To przedstawiciele 12 związków zawodowych. Domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Czekamy na ministra finansów, mówi szefowa Związku Zawodowego pracowników ZUS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 Zderzenie, pożar i ogromny korek to trzecia godzina utrudnień na a tuż przed Warszawą. Kierowcy stoją przed węzłem Konotopa do Brwinowa. W zatrzymany z powodu awarii pojazd uderzyła tam ciężarówka, a w nią wjechała kolejna. Jeden z tirów stanął w płomieniach. Strażacy szybko ugasili ogień i zakończyli swoje działania. Aktualnie służby usuwają z jezdni uszkodzone pojazdy. W całym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. 3, 2, 1 i polecieli. W nocy rozpoczęła się kosmiczna misja Artemis 2 wokół Księżyca. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta z kapsułą Orion, w której znajduje się czworo astronautów. To pierwsza taka księżycowa misja od ponad pół wieku. Na Florydę ściągnęły tłumy turystów, a wraz z nimi start misji obserwował nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski.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 oraz budowanie stałej bazy księżycowej. Z przylądka kanawera z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Podczas dziesięciodniowej misji astronauci pokonają ponad milion kilometrów. Trzymamy kciuki, by bezpiecznie wrócili na Ziemię. To były informacje Polskiego Radia 24. Na północy i zachodzie dużo błękitu i niewiele chmur na niebie. Inaczej jest na południu, tam chmurzy się i czasami pada deszcz, a wysoko w Tatrach znów sypie śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 10 do 14 stopni. Wiatr nie dokucza, wieje słabo i umiarkowanie. Reklama.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 no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No coś jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Po reklamie. Dziesiąta siedem, Małgorzata Szuchowska, Polskie Radio 24. Przyglądam się tym monitorom wokół mojej głowy. Fantastycznie Artemis wygląda i czytam internetowe komentarze. Go, Artemis, go. No to przyłączamy się, trzymamy kciuki. Słyszeli państwo w informacjach. Taka jest idea tej misji, żeby zrobić sobie rundę wokół Księżyca, upraszczając, po to, żebyśmy mogli kiedyś tam wylądować. Kto wie, czy nie na stałe. Dzień w polskim Radiu 24. Ale teraz wracamy na ziemię, bo kilkukilometrowy korek cały autostradzie na 2 przed Warszawą po poważnej kolizji i pożarze w rejonie węzła Konotopa. W nocy zderzyły się tam samochód osobowy i dwa pojazdy ciężarowe. Nikt nie został ranny, ale wiemy też, że na miejscu trwają jeszcze utrudnienia w ruchu i dlatego łączymy się z rzecznikiem prasowym komendanta stołecznego policji pod komisarzem Jackiem Wiśniewskim. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry z tej strony młodszy aspirant Jakub Filipiak. O, Taka mała zmiana, ale... Jasne, ale równie serdecznie pana witamy i Dzień poprosimy dobry. o informację na tu i teraz. Co się dzieje? Aktualnie trwają czynności porządkowe na miejscu. Fili obecnej jeden z pojazdów ciężarowych jest odholowywany, drugi zestaw pojazdów samochód e, ciężarowy wraz z naczepą, który uległ pożarowi. E, oczekuje na holownik, który w najbliższym czasie ma dojechać i zostanie odholowany e, pojazd, który uległ pożarowi. Jak długo to może jeszcze potrwać? Bo myślę, że to jest najważniejsza informacja dla wszystkich kierowców. E, tutaj nie jestem w stanie podać dokładnej godziny, kiedy jakby wszystkie tutaj utrudnienia zostaną e, usunięte. Jednakże najprawdopodobniej do godzin po, południowych Myślę, że będą jeszcze utrudnienia na drodze. Te samochody trzeba po prostu usunąć, tak? Bo jak czytam, że dwa pojazdy ciężarowe, to pewnie organizacyjnie to bardzo trudne przedsięwzięcie.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 Czy jest odporna? Na chwilę obecną nie posiadamy informacji, w jakim stanie jest nawierzchnia mhm. i czy została sprawdzona. Tutaj nie posiadamy takiej informacji. Dobrze, to teraz panie aspirancie, ponieważ rozmawialiśmy wcześniej z panem Jackiem Wiśniewskim. Mhm. To y, młodszy aspirant Jakub Filip, jak dobrze zapamiętałam? Dokładnie tak. Dziękuję panu za te informacje. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Komentarz. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Tu się nic nie zmienia. Teraz z nami. Dzień dobry, panie redaktorze. Nic się nie zmieniło. Nazywam się Arkadiusz Gruszczyński. Uf, jak to dobrze, że pan się z nikim nie zamienił. <grym> no dobrze, to rozmawiałam dziś z profesorem Colem na temat sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jestem ciekawa pana opinii. Dlaczego Pałac Prezydencki podjął taką, a nie inną decyzję? Z obawy przed y, wnioskiem w sprawie Bogdana Święczkowskiego, żeby nie dać rządowi tego wszystkiego, co chciał, a jednocześnie nie wpisać się y, w kolejną akcję wetomatową? No... Ja wczoraj bardzo uważnie przysłuchiwałem się konferencji Zbigniewa Boguskiego, kiedy tłumaczył, dlaczego prezydent podjął taka, taką a nie inną decyzję. I tam w pewnym momencie Zbigniew, Zbigniew Boguski no chlapnął yy, chyba tak, no, bez, że, bez żadnej kontroli, jak to bywa w takich sytuacjach, że prezydent wybrał tych, tych sędziów, a nie innych, dlatego że oni zachowywali się w porządku wobec całego środowiska sędziowskiego. No, jakby z takiej perspektywy yy, yy, ciągłości państwa prezydent nie jest zobligowany do tego, żeby mógł sobie wybierać sędziów, to, od których przyjmuje ślubowanie, a od których nie. To mnie nie przemawia argument taki, że w trakcie kadencji Karola Nawrowskiego z... z zwolniły się dwa miejsca w Trybunale Konstytucyjnym, dlatego, że to by wstawiało całe państwo na głowie, no bo przecież można byłoby tym tropem iść i powiedzieć, że jeżeli przed y, kadencją Karola Wrocłego cokolwiek wydarzyło się w państwie polskim, to nie o, podnosi on jako prezydent żadnej odpowiedzialności, żeby te sprawy naprawiać. Jeżeli chodzi o wymiar... Proszę, proszę. Jeżeli chodzi natomiast o wymiar polityczny, no to jest jasne, że Prawo i Sprawiedliwość będzie stało na stanowisku, że to co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym obecnie jest zasługą obecnej koalicji, obecnej koalicji rządzącej. I ja nawet jestem w stanie zgodzić się z tym, gdybyśmy tylko mogli uporządkować pewne fakty. Dlatego, że wczoraj Zbigniew Boguski nie dodał bardzo ważnego elementu w tej układance chronologicznej, którą wymieniał. Mianowicie, że koalicja rządząca nie obsadzała wolnych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ pracowano w tym czasie nad projektami ustaw, które miały uzdrowić cały wymiar sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda nie podpisał tego projektu ustawy. Następnie Karol Nawroski również nie podpisał tych projektów ustaw. Dlatego koalicja rządząca y, postanowiła y posiłkując się ustawami przyjętymi przez y, poprze, poprzednie parlamenty, powołać sędziów na te sta stanowiska ewakujące. Ja też się zgadzam z profesorem Marcinem Matczakiem, który od bardzo wielu miesięcy, nawet od lat, krytykuje rząd Tuska y, na to, że rząd y, no również podobnie jak prezydent wybiórczo traktuje obowiązujące prawo, nie drukując wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Premier i rządy nie mają prawa nie drukować tych wyroków, ponieważ jest to instytucja, która jest osadzona w polskim systemie konstytucyjnym i nawet jeżeli są tam niezgodnie, niezgodnie wybrani sędziowie, no to nie wymazuje tego, że ta instytucja jest. No ale panie redaktorze, panie redaktorze, jeżeli orzeczenie wydają sędziowie dublerzy, którzy według cue y, nie są sędziami, i Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem według CUE. To, yy, żeby było jasne, ja nie staję po jej ze stron. Ale to, co, co w takim razie miałby opublikować rząd? Ja jestem, stoję na stanowisku, yy, który kiedyś mi przekazał mecenas Ryszard Kalisz. Zapytałem się go kiedyś, zadałem dokładnie takie samo pytanie. Czy, mm -hmm. Co jest ważniejsze? To, czy jest wydany wyrok... Przez instytucję, która działa w systemie prawnym, czy to, kto ten wyrok wydał. No i mecenas powiedział jasno, ważniejszy jest wyrok, a nie to, kto go wydał. Yy, I to samo powiedział ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka, że nie można do jednego worka wrzucać na osędziów i sędziów, dlatego że najważniejszy na samym końcu jest wyrok wydany w konkretnej sprawie. I yy, to jest ważne rozróżnienie, które powinien również przyjąć moim zdaniem rząd. To znaczy, że możemy spierać się, czy ten sędzia jest wybrany w sposób prawidłowy lub nie. Ja też uważam, że jest wybrany w sposób nieprawidłowy, ale na samym końcu jednak to instytucja wydaje te wyroki. Mamy już sytuacje niepokojące, które dotyczą na przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Naliczonych Emerytur, gdzie wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny nie jest, res nie jest respektowany przez ZUS, więc na końcu tracą na tym konkretni obywatele. No tak, ale była też uchwała Sądu Najwyższego, pan pamięta. Myślę, że ona była sprzed roku mniej więcej, albo ponad roku. I ona sugerowała tak nawet odpowiedzialność wobec prawa dla tych, którzy będą respektować wyroki niesłusznie czy niezgodnie z prawem powołanych sędziów i instytucji, w których oni zasiadają. To proszę nam o, pozwolić się uh -huh. odnaleźć w tym wszystkim. Kto, kto ma nam się w tym pomóc odnaleźć? Niestety Trybunał Konstytucyjny stał się zakładnikiem sporu politycznego. W takiej sytuacji idealnej, do której namawiam wszystkich polityków i wszystkich um, aktorów tego sporu um, konstytucyjnego, jest to, żeby usiąść przy okrągłym stole, który dotyczyłby wymiaru sprawiedliwości i wypracować takie elementy reformy, które byłyby satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Ja, Dlatego kto powinien że... wystąpić z taką inicjatywą, Pana zdaniem, bo ja się z o... tym argumentem spotykam, także od prawników, którzy, nie, nie chcę podawać imienia i nazwiska, ale jest to prawnik, który, bo to była nasza nieoficjalna rozmowa, bardzo często komentuje i, i pojawia się w mediach i komentuje te sprawy i on mówi tak, mam pretensje do rządu o to, że za ognia chwilami, zamiast na przykład zaproponować okrągły stół. Zaproponujmy otoczeniu pana prezydenta m, m, okrągły stół i to jeszcze do tego na przykład publiczny, tak? I porozmawiajmy o tym. Wczoraj Zbigniew Bogucki zadeklarował, że prezydent Karol Nawrowski jest otwarty na merytoryczną rozmowę na temat wymiaru sprawiedliwości. No ale... To jest wszystko naprawdę politycznie zagmatwane, dlatego że Zbigniew Bogucki, który jest szefem kancelarii prezydenta, czyli powinien być apolitycznym urzędnikiem reprezentującym prezyd ośrodek prezydencki, no, przez połowę konferencji prasowej oskarża o złe intencje rządu no nie można prowadzić dialogu, jeżeli na wstępie słyszy się od drugiej strony, że się robi wszystko, żeby rozwalić, a nawet przejąć, ponieważ taki był wczoraj argument pan mm -hmm. z ust przejąć Trybunał Konstytucyjny. I to jest, no, brak dobrej woli występuje po obu stronach, dlatego, że Kancelaria Prezydenta i sam Karol Nawrocki nie ma politycznego interesu, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, dlatego że on podpisuje się obiema rękoma pod tym, co z tym wymiarem zrobiło Prawo i Sprawiedliwość i Dbignie w ziobro. No tak, ja tylko dodam, żebyśmy, żeby, żeby była równowaga. To ja dodam też, że Dariusz, Dariusz Jański, Koalicja Obywatelska, mówił w Polskim Radiu 24, że prezydent ma psi obowiązek. To ja cytuję. W związku z tym to zaognianie ma miejsce z jednej i z drugiej strony i dopóki będą padały takie argumenty. No jeżeli otoczenie pana prezydenta słyszy, że on ma psi obowiązek, to usiądzie do stołu? Myślę, że y, Wielki Tydzień, jeżeli mogę odwołać się do znanych nam kodów kulturowych, jest, powinien być chyba takim momentem no, takiej wyważonej refleksji nad tym, co się mówi w przestrzeni publicznej. No ja też od lat uważam, że poziom debaty publicznej w Polsce szoruje pod niej, niestety politycy wszystkich opcji politycznych pozwalają sobie bardzo często na komentarze, które nie powinny padać w przestrzeni publicznej. I no, mogę tylko powiedzieć, że ja życzyłbym sobie, żeby jednak y, taki zdrowy rozsądek polityczny i odpowiedzialność polityków za y, kraj, przepraszam, że mówię z takim patosem, no ale chyba inaczej się nie da. Ja rozumiem nad... pana patos, on jest uzasadniony, bo rozmawiamy o najważniejszych dla nas wszystkich sprawach. Czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie? No właśnie, i ja bym jednak namawiał polityków do tego, żeby zrobili krok do tyłu, wypisali sobie swoje wymagania wobec wymiaru sprawiedliwości, zaczynając od Trybunału Konstytucyjnego i raz na zawsze naprawili to, co zostało zepsute. O, wielki tydzień mówi pan, dziś już czwartek. No właśnie. Ja nie wiem, czy zdążymy. No właśnie. Prawda? Ja nie wiem, czy zdążymy, natomiast y, y, obywatele widzą dokładnie to wszystko, co się dzieje. I ja mam takie intuicje, że dopóki te sprawy, ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego nie dotyka bezpośrednio obywateli, to jest to spór głęboko abstrakcyjny. O tym też mówił profesor Maczek niedawno, że ludzie już naprawdę nie wiedzą po co jest ten Trybunał Konstytucyjny, a w takich dniach jak dzisiaj, nie tylko chodziło o Wielki Czwartek, ale dzisiaj jest 2 kwietnia, dokładnie 29 lat temu y, zaczęła obowiązywać obecna Konstytucja. Dokładnie, 2 kwietnia 1997 roku y, zaczęła ustawa zasadnicza y, dzisiejsza konstytucja weszła w życie. No i jakby mi się wydaje, że i po stronie koalicji rządzącej, ale też Prawa i Sprawiedliwości, bo brakuje takich gestów, które by doceniały ustawę zasadniczą, która dzisiaj kończy swoje 29 urodziny i które by pokazywały te gesty, że Trybunał Konstytucyjny stoi na straży tej najważniejszej pierwszej wśród ustaw. Jest jeszcze jedna rocznica dzisiaj. 21 lat temu zmarł Jan Paweł II o 21.37. I wtedy można było wspólnie. prawda? I zresztą było jeszcze wiele innych sytuacji, w których można było wspólnie działać, myśleć, przeżywać, zapominając o tym, co nas dzieli. Ale myślę, że nasze apele i, i mój, i Pana to trochę jak grochem o ścianę w tej sytuacji, bo na razie jednej i drugiej stronie ten konflikt się opłaca. I zgodzę się z panem. Dlatego, że, mm -hmm. dlatego, że polską polityką rządzi nadal polaryzacja. To jest mechanizm, który działa trochę jak perpetuum mobile, czyli wyborów nie wygrywa w Polsce ten, kto obieca więcej, tylko ten, kto bardziej zmobilizuje swoją stronę. Swoich wyborców. I raz jedna strona to robi, raz drugi to się bardziej utaje, a program jest nieistotny, dlatego że proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie najważniejsze programy roz... zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości są kontynuowane przez rząd koalicji 15 października. Gdzie są te różnice programowe? Może sobie zadać pytanie wyborca. Oczywiście one są w stosunku do Unii Europejskiej, w stosunku do historii, do praw mniejszości, seksualnych dopraw kobiet. Oczywiście tak, natomiast bardzo wiele rzeczy te dwie strony polityczne łączy. Więc w takiej atmosferze Wielkiego Tygodnia i dzisiejszych dwóch rocznic, no bo przecież konstytucja została uchwalona ponad podziałami politycznymi. To przecież był wielki sukces młodej ośmioletniej demokracji, że udało się zarówno przekonać polskie społeczeństwo, które w referendum konstytucyjnym poparło zapisy ustawy zasadniczej, a potem zgromadzenie narodowe przypomnę, wtedy rządziła akcja wyborcza Solidarność, a prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, czyli y, dwa środowiska, które wywodziły się no, z tak skrajnych mm, progów polskiej polityki i im udało się porozumieć na temat ustawy zasadniczej. To no, ogromny sukces. Dzisiaj powinniśmy świętować y, po prostu ten, y, to, to wydarzenie, y, które no, nakreśliło po te, te ramy Polski, polskiego mhm. prawa, którym się od 29 lat obracamy. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej te konstytucje będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczpospolitej Polskiej. To jest e, fragment preambuły do konstytucji, o której pan mówi. Sama preambuła jest też takim złotym środkiem. Bardzo długo nad nią pracowano i tym, którzy ją tworzyli zależało, żeby wszystkich łączyła, a nie dzieliła. Um, tak, dwie ważne rocznice dzisiaj. Ale do rzeczy, do, do rzeczy chciałoby się powiedzieć, prawda? Do tej trochę skomplikowanej rzeczywistości. Sprawa Pfizera. Rząd w Brukseli orzekł, że Polska musi zapłacić ponad miliard trzysta milionów euro firmie Pfizer za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-owi. Sprawę komentuje premier. Mówi, że kosztuje nas to już 6 miliardów złotych. Ponad sześć miliardów złotych tylko dlatego, że rząd morawieckiego jego szczepionki zamówił, a potem ich nie odebrał. Dodam tylko że to jest wyrok pierwszej instancji i jest on nieprawomocny. Można było zamówić mniej i odebrać? Przepraszam, bo aż się uśmiecham, to jest taki spór no, zasadniczy również. Znaczy z tego co ja e, e, ko, e, e, znaczy to będę symetrystą, dlatego że no, mm, no każdy rząd wtedy zamawiał trochę więcej tych, mm, tych szczepionek. Yy, poziom wyszczepienia yy, Polaków no nie, nie, no nie był jakiś bardzo rekordowy dlatego, że zaczęły wtedy też działać te yy, tragiczne dla spójności społecznej ruchy antyszczepionkowe i, które namawiały ludzi, przekonywały polskie społeczeństwo, że szczepionki mogą zaszkodzić, a nie pomóc yy, i oczywiście no, znaczy, co, myśmy, co byśmy wtedy zrobili z tymi szczepionkami? No, Pewnie też byśmy je zutylizowali. No ale obów trzeba przestrzegać. Jeżeli się zamawia meble do domu i potem się, nie wiem, zmienia zdanie i się nie odbiera, no to przecież trzeba za to zapłacić. No nie można jakby traktować drugiej strony, która coś nam daje, w taki sposób lekceważący. I to jest oczywiście. Nie, nie, przepraszam, bo nie znam szczególnych decyzji Mateusza Morawieckiego. W sensie dlaczego żeśmy podjęli wtedy taką decyzję, że nie odbieramy tych tych szczepionek. Czy na przykład czy na przykład też ta umowa mhm. była dla nas niekorzystna. Ona, i nie pan, żadnej... ja, ja przyznam, że też nie pamiętam szczegółów, ale ja się uśmiechnęłam, bo pan mówi, że jest symetrystą. Ja się też dlatego uśmiechnęłam, cytując m.in. premiera Donalda Tuska, bo próbowałam sobie, próbowałam próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której by ich zabrakło na przykład. prawda? Zam zamówilibyśmy oszczędnie, trochę mniej, a zdecydowana większość z nas zdecydowałaby się zaszczepić. Więc no właśnie, to są tutaj takie jest to momenty polityce, dla które są, y, właśnie spór dla sporu, ale też na przykład, y, nie wiem czy zwróciła Pani uwagę na takie głosy krytyczne, które pojawiają się ze strony polityków koalicji rządzącej, jeśli chodzi o zakupy zbrojeniowe. To jest trochę inny temat, ale pokazuje podobną, podobną logikę. Bardzo wielu polityków w korejce obywatelskiej krytykuje Mariusza Błaszczaka za zakupy w Korei Południowej, za zakupy w Stanach Zjednoczonych. Musimy, musimy kończyć. Tak, do tak kropki, ale tylko proszę. to jedno zdanie mm -hmm. i to jest podobny, podobny mechanizm. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, każdy rząd polski robiłby to samo, co Mariusz Błaszczak, czyli kupowałby to, co było wtedy dostępne. I to samo chyba jest z, z tymi szczepionkami Fajlera. No, Próbowaliśmy, wtedy, bo było dostępne. Błędem politycznym i handlowym, gospodarczym było to, żeśmy tych szczepionek nie odebrali. Dziękuję panu za komentarz. Arkadiusz Kruszczyński, Gazeta Wyborcza. Z nami w Polskim Radio 24. Reklama. W Carrefourze Wielkanoc zapowiada się rodzinnie. Jaja schowu ściółkowego, simple rozmiar L10 sztuk 766 za opakowanie przy zakupie trzech. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 kwietnia. Cena przed obniżką 11,49. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?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 Minęła 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Służby usuwają skutki wypadku na autostradzie A2. Rano w okolicach Konotopy na Mazowszu zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jeden osobowy. Podczas działań służb zapłonęła kabina jednego z tirów. Teraz na miejscu trwają prace porządkowe, mówił na naszej antenie Jakub Filipiak ze stołecznej policji jeden z pojazdów ciężarowych jest odholowywany, drugi zestaw pojazdów samochód ciężarowy wraz z naczepą, który uległ pożarowi oczekuje na holownik, który w najbliższym czasie ma dojechać i zostanie odholowany e, pojazd, który uległ pożarowi Rano na autostradzie utworzył się wielokilometrowy korek utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych Dowództwo Wojsk Irańskich zapowiada przeprowadzenie miażdżących ataków na cele amerykańskie i Izrael. Ma to być odpowiedź na orędzie Donalda Trumpa, w którym ten powiedział, że Amerykanie w wyniku operacji militarnej cofną Iran do epoki kamienia. Zapowiedź mocnego uderzenia wcale w Iranie to forma nacisku na tamtejszy reżim. Ocenił na naszej antenie wiceszef msz -um Ignacy Niemczycki. Oczywista groźba, która ma na celu po prostu możliwie szybkie zakończenie tego konfliktu. Wydaje się, że Amerykanie na, na, na początku zakładali, że rzeczywiście ten konflikt się zakończy szybciej niż mhm. się, się zakończył. Wojna trwa od ponad miesiąc, miesiąca. Jednym z z jej efektów jest zablokowanie cieśniny Ormus w Zatoce Perskiej, a to doprowadziło do skoku światowych cen ropy i gazu. Modlitewne spotkania i wspomnienia mija 21. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Ze względu na Wielki Czwartek uroczystości w Watykanie odbyły się wczoraj wieczorem. Na placu św. Piotra przyszło na plac Świętego Piotra przyszło kilkaset osób z biało-czerwonymi flagami, zabrzmiała też słynna barka.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 ja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 Jest 10.34, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. W dalszej części programu, bo nie wspomnieliśmy, a ciekawy wywiad, rozmowa z Mateuszem Morawieckim na stronie Wirtualnej Polski. Mateusz Morawiecki mówi w wywiadzie o swojej przyszłości w Prawie i Sprawiedliwości, walce o przywództwo rosnącym zagrożeniu Konfederacji. Zapowiada powołanie nowego stowarzyszenia dla wyborców Centrum i rozlicza dawnych ziobrystów, ale zaznacza, nigdy nie pozwolę na topienie dorobku Naszej partii. Ale za chwilę zabierzemy Państwa w przestworze. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on A Jupiter and Mars.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 Doktor Tomasz Zajkowski, astrobiolog, y, m, AGH. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwo, dzień dobry pani. Oglądał pan start Artemis II? Oczywiście, razem z moją kotką, która ma tak samo na imię. <laughs> Naprawdę? To nie przypadek, nie sądzę, żeby to był przypadek. No nie, siostra Apollo z eh, bogini <laughs> Ojej, no dobrze, a czy...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 Wystartować się bezpiecznie udało, to jeszcze, żeby bezpiecznie wrócili. Doktor Tomasz Zajkowski, astrobiolog, Wydział Technologii Kosmicznych AGH. Pan doktor współpracuje też od lat z NASA i jest prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Dziękuję panu za rozmowę. Astrobiologicznego. Bardzo dziękuję. Komentarz. No a teraz w inny Archipelag Gwiazd Państwa zabieramy. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Dzień dobry Panie Adamie. E, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I szczerze mówiąc jestem e, troszkę zakłopotany, że obok tak poważnych <laughs> kwestii jak e, ocieranie się o, o księżyc e, przez ludzkość, Będziemy rozmawiali tylko o tak trywialnych sprawach, jak po prostu tenis. O, nie zgodzę się z panem, bo my dzięki na przykład pana pracy, dzięki temu, co oglądamy, dzięki temu, co pokazują nam, prezentują sportowcy, to my się też ocieramy o wielki świat i to też pobudza naszą wyobraźnię. Bardzo często kilka dni temu rozmawiałam z Januszem Basałajem o tym, dlaczego kochamy na przykład piłkę nożną. I tak generalnie to wiemy, ale wniosek za wszystko albo za nic. Więc z tenisem też, też tak jest. No, trochę tak, rzeczywiście ten tenis w naszej świadomości, i tu trzeba od razu e, nawiązać zapewne do tematu, który chce pani poruszyć. Dzięki za Świątek znalazł się w, na, w, w takiej powszechnej świadomości polskich kibiców, i, i my tym tenisem teraz ostatnie lata bardzo mocno żyjemy. Głównie dzięki sukcesom Igi Świątek i Huberta Churkacza i też jeszcze kilku innych polskich tenisistów. No, ale, ale tak, tak, to pobudza naszą wyobraźnię, to prawda.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 Znaczy, tutaj trudno mówić o problemie, tak? To jest e, oczywiście kiedyś jeszcze Piotr Ksieszpłotowski, e, poprzedni, poprzedni, poprzedni trener Ligi Świątek, który z nią pracował ponad pięć lat, powiedział, że największą sztuką jest zbudowanie sztabu szkoleniowego tak, by składał się on z poszczególnych e, klocków, które w razie potrzeby będzie można wymieniać.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 Już dziś z kuponem Lidl Plus Jaja złota złotanioska rozmiar M10 sztuk, cena przed obniżką 1049, teraz tylko 7,29 za opakowanie przy zakupie dwóch